3 listopada Podążajcie drogą gościnności. Rzymian, 12 rozdział, 13 werset Wyrazem gościnności może być zaproszenie kogoś na posiłek. Gdy wypływa to z miłości, jest godne pochwały. Szukając możliwości, by okazać gościnność, odkryjemy, że można to zrobić na różne sposoby. Jeżeli na przykład z racji skromnych środków bądź ograniczonych sił nie jesteśmy w stanie przyjąć kogoś posiłkiem, przejawianie gościnności będzie też filżanka kawy lub herbaty. Drogą gościnności niewątpliwie podążają chrześcijanie starający się nauczyć języka obcego, by głosić dobrą nowinę przybyszą z innych krajów, którzy mieszkają na terenie ich zboru. Oczywiście wielu z nas nie zdoła przyswoić sobie nowego języka ale każdy może w niemałym stopniu pomagać cudzoziemcom, robiąc użytek z proszury, Dobra nowina dla ludzi ze wszystkich narodów, zawierającej orędzie biblijne w różnych wersjach językowych.